Saga Egmont i Nowe Res przedstawiają Łukasz Dyduch, Gra o życie. Czyta Bożena Furczyk. Audiobook wydano we współpracy z wydawnictwem Nowe Res, które należy do grupy Zaczytani. Rozdział pierwszy Sergiusz żwawo wbiegał po schodach, przeskakując po dwa stopnie. Szybko pokonał odległość dzielącą go od klatki schodowej do windy. W kabinie przejrzał się w lustrze i stwierdził, że należy pozbyć się kłopotliwego meszku, który od kilku tygodni pokrywał jego skórę między górną wargą a nosem. Wjechał windą na siódme piętro. Gdy wszedł do mieszkania, od razu udał się do swojego pokoju. Rzucił plecak na wersalkę i wyciągnął z niego dwa zeszyty oraz kopertę z dwiema płytami DVD w środku. Poszedł do kuchni i napił się soku. W mieszkaniu nikogo nie było. Sergiusz był jedynakiem. Jego rodzice byli jeszcze w pracy. Wrócił do swojego pokoju i włączył komputer. System nie zdążył się jeszcze w pełni uruchomić. Gdy usłyszał dzwonek do drzwi, to matka wróciła z pracy. – Weź ode mnie te siaty – powiedziała, gdy jej otworzył i wręczyła synowi reklamówki z zakupami. Odniósł je do kuchni i zaczekał na matkę. – I jak tam w szkole? – zapytała. Była to kilkuletnia kobieta o farbowanych na ciemny blond włosach, która, jak mawiał z życzliwą złośliwością jej syn, z wiekiem figurą coraz bardziej upodabniała się do kulki. — Nic takiego, — odparł. — Pisaliśmy dziś kartkówkę ze słówek z niemieckiego. — No i jak ci poszło? — zapytała matka, stawiając patelnię na gazie. — Nie wiem. Dopiero dzisiaj ją pisałem. — Ale jak ci się zdaje? Dobrze napisałeś? — drążyła matka. – Skąd mam wiedzieć? Wszystko napisałem, ale różnie bywa. – Wiesz, że jak na początku nałapiesz dobrych ocen i zrobisz dobre wrażenie – powiedziała. – To będzie ci później łatwiej. – W gimnazjum nie ma ocen, tylko punkty – uciął temat Sergiusz. – Nieważne. Wiesz, o co mi chodzi. – Wiem – odparł. – Dobrze, podaj mi sitko. – po wykonaniu polecenia Sergiusz wrócił do swojego pokoju i usiadł przed monitorem. Kątem oka zerknął na wyciągnięte uprzednio zeszyty i westchnął. No tak, najpierw obowiązki. Otworzył zeszyt do historii. Miał napisać wydarzenia przy kilku podanych przez nauczyciela datach. Fii, stwierdził. Powtórka z lekcji. Na świeżo odrobił zadanie i włożył zeszyt do szafki. Teraz fizyka. Obliczyć główną siłę działającą na ciało po uwzględnieniu wszystkich sił pobocznych, nie licząc grawitacji. Ale głupie, stwierdził, po czym zorientował się, że po obliczeniu zadania rozwiązaniem będzie konkretna liczba. To będzie można szybko i łatwo zgapić. Kolejny zeszyt wylądował w szafce i Sergiusz przystąpił do swych codziennych zajęć. Włączył Google i z zakładki uruchomił swoją ulubioną grę online. Sprawnie sprawdzał stan wojsk, wymieniał surowce, posyłał żołnierzy do sojuszników i komunikował się ze współgraczami na forum. Gdy upewnił się, że nie jest atakowany i nic specjalnego się nie dzieje, zajął się tym na co czekał cały dzień. Wyciągnął płytę DVD i włożył do czytnika. Przeszły go ciarki. Gdy gra zaczęła się instalować, czemu towarzyszył pokaz screenów. Sergiusz umieścił skrót na pulpicie monitora i włączył grę. Po obejrzeniu krótkiego filmiku szybko opanował system poruszania się postacią. Standardowe ustawienie w sad które znał na pamięć, pozwoliło mu na szybkie rozpoczęcie wirtualnej przygody. Gra była fascynująca. Sergiusz już od bardzo dawna nie widział równie ciekawej, wciągającej, przejmującej i nieliniowej fabuły. Gracz momentalnie utożsamiał się z postacią, a wykreowany świat traktował bardzo poważnie. Ponieważ musiał zdecydować o kierunku rozwoju głównego bohatera, Sergiusz grał rozważnie i w skupieniu. Gra mogła mieć różne zakończenia, w zależności od podejmowanych wcześniej decyzji, więc konkretne interakcje następowały po takich, a nie innych poczynaniach bohatera. Wiele urozmaiczeń i ciekawe przygody osadzone w fantastycznym świecie pochłaniały wyobraźnię chłopca. Gdy pragnienie zaczęło mu nieznośnie dokuczać, Udał się do kuchni Posok. Zastał tam siedzącego na kanapie i wpatrzonego w telewizor ojca. Nie słyszał, kiedy wrócił z pracy. Matka w sypialni czytała książkę. Sergiusz wrócił przed monitor. Wieczorem usłyszał, że zaczyna się film, który chciał obejrzeć, ale niestety był akurat w połowie bardzo ważnej misji. Tylko dojdę do tej wieży, sejwuję i oglądam film. Obiecał sobie w duchu. Niestety dojście do wieży dopiero rozpoczynało główną przygodę i Sergiusz nie mógł się oderwać. Za następnym zakrętem sejwuję. Tylko pokonam dowódcę orków i sejwuję. Tylko zobaczę, co jest w skrzyni i sejwuję. W końcu po godzinie zwlekania chłopak stwierdził, i tak przegapiłem już połowę filmu. Nie opłaca mi się zaczynać oglądania w połowie, pogram jeszcze godzinę i kończę. Godzina przerodziła się w półtorej. Sergiusz w końcu zapisał stan gry i pełen poczucia winy poszedł do łazienki. Komputera jednak nie wyłączył. Umył się i zjadł kolację. Czuł się dziwnie uzależniony, ale myśl o grze całkowicie zagłuszyła jego uczucia. Kombinował, jak obejść potwora, którego nie był jeszcze w stanie pokonać i łamał sobie głowę, jak znaleźć klucz do drzwi w lochu. Przeszukał już dużą część terenu, została mu jeszcze tylko północna strona. Jeśli tam ktoś nie będzie miał klucza, będzie musiał go ukraść, ale nie miał na to wystarczającej liczby punktów zręczności – Mógłby je uzyskać, ale wolał inwestować w umiejętności szermiercze, a nie złodziejskie. Chyba, że po drodze zdobędzie odpowiednio dużo doświadczenia i wtedy będzie mógł pozwolić sobie na jedno i drugie. Co do potwora, to wystarczy lepszy pancerz, więc postanowił, że wróci do miasta i kupi odpowiednią zbroję. Po kolacji znowu usiadł przed monitorem? I zaczął przygotowywać swoje królestwo online do przetrwania nocy. Standardowe ruchy wojsk, przesyłanie surowców i rozbudowa manufaktur. Gdy skończył, w domu było już ciemno. Wyłączył komputer i zmęczony rzucił się na łóżko. Zasnął po kilku chwilach, a we śnie przemierzał po raz kolejny Drogę od świątyni do wieży. Wraz ze swym nowym bohaterem. Rozdział drugi. Gdy rano przyszedł do szkoły, udał się do szatni, w której już przebierało się kilku jego kolegów. Wszyscy wyglądali na niedospanych. Nikt nie miał ochoty na rozmowę, tylko czasem dało się słyszeć ciche przekleństwo, gdy nasz sznurówce zrobił się węzeł. Gdy już wszyscy byli przebrani w strój sportowy, czyli krótkie spodenki i białą koszulkę, wuefista zajrzał do szatni. Drogie panie, zapraszam na salę w dwuszeregu zbiórka. Chłopcy zrobili, co polecił. Nauczyciel miał około trzydziestu lat. I był ubrany w standardowy dres. Rozpoczął swoją zwyczajową przemowę, zabarwioną specyficznym humorem charakteryzującym każdego nauczyciela wychowania fizycznego. Witam was, moje panie, o ulubionej przeze mnie porze dnia. Żeby was obudzić, pierwszą godzinę zajęć poświęcimy na rozgrzewkę, a następnie na ćwiczenia rozciągające. Trzeba rozruszać wasze zasiedziałe kości, stawy i ścięgna, gdyż wkrótce zrobimy sobie sprawdzian ze skoku przez kozła. Drugą godzinę zajęć możecie grać, w co chcecie. Halówka, kosz, ręczna. Możemy też rozwiesić siatkę, więc do wyboru do koloru. Żyć, nie umierać! Zakończył i klasnął w dłonie. Zaczynamy od dziesięciu okrążeń dookoła sali. Sergiusz lubił wychowanie fizyczne, mimo wczesnej pory i mimo, że kondycję miał gorszą od swojego ojca, a przypuszczalnie i dziadka. Przynajmniej nie był otyły, tak jak niektórzy jego koledzy. Po rozgrzewce nauczyciel dał chłopcom mały wycisk i ani się obejrzeli, a już zadzwonił dzwonek. Na następnej godzinie zdecydowali zagrać w kosza. Wuefista rzucił mocno spoconym chłopcom piłkę i zajął się sędziowaniem. Obserwował ich grę z pobłażliwym uśmiechem. Nie ma co ukrywać, dzieci z roku na rok były coraz mniej sprawne. Mała ruchliwość, nieskoordynowane ruchy, słaba kondycja, no i brak motywacji. Chociaż tyle dobrze, że grupa była dość liczna. Zdarzały się roczniki, gdzie połowa dzieci miała zwolnienia z zajęć, z powodu różnych schorzeń, astmy, krzywego kręgosłupa, słabej rozbudowy gorsetu mięśniowego, a raz nawet zdarzył się wrośnięty paznokieć palca u nogi. No i oczywiście lenistwo. Choć to było domeną płci pięknej. U nich z frekwencją było jeszcze gorzej, ponieważ okazało się, że każda miesiączkuje i to akurat wtedy, gdy są zajęcia z wychowania fizycznego. Równo co dwa tygodnie. Nieraz nauczycielka ćwiczyła jedynie z parą ambitnych uczennic, a reszta siedziała na materacach i odrabiała lekcje, plotkowała lub poprawiała makijaż. Po zajęciach była dłuższa przerwa. Lekcja wychowania fizycznego z samego rana to jeden z najgorszych pomysłów pani planistek. Chłopcy w wieku dojrzewania i bez tego mają problemy z utrzymaniem świeżości przez cały dzień uczniowie udali się do klasy w sali oczywiście od razu otwarto okna sergiusza od drzwi powitał jego przyjaciel michał którego na porannych zajęciach nie było cześć jak oglądałeś wczoraj super film muszę go ściągnąć speszony sergiusz nie patrząc koledze w oczy rzekł Oj, szczochu, szkoda gadać. Nie miałem wczoraj czasu. Przegapiłem. Ale jak go ściągniesz, to podrzucę ci płytkę. Spoko. A jak tam gra poszła ci? No raczej. Słuchaj, wiesz może, gdzie znaleźć klucz do lochu? A, wiem. Też go długo szukałem. Nie umiesz dać serady? Nie umiem, dlatego pytam. Nie chce mi się ściągać poradnika do gry. Weź, powiedz. Po powrocie do domu Sergiusz zaczął wykonywać codzienne czynności. Włączył komputer, przebrał się w podomowe ciuchy i zaspokoił swoje fizjologiczne potrzeby. Jako, że dziś miał w szkole więcej lekcji, wrócił do domu później niż matka. Jestem głodny, jak nie wiem co... – Zjadłbym nawet te okropne żeberka i popił maślanką – pomyślał Sergiusz. Wszedł do kuchni i przywitał się z matką. – Co na obiad? – spytał niecierpliwie. – Żeberka? Siadaj, już są gotowe. Przed Sergiuszem pojawił się talerz z dwoma harmonijkami, tłustych żeberek i kopa ziemniaków z kapustą. Życie jest jednak pełne poczucia humoru, pomyślał i zaczął ostrożnie wydłubywać kości z mięsa. Dziś wychodzimy do Rymoków. Nie będzie nas cały wieczór, oznajmiła matka. Państwo Ryma to jedni z bliższych znajomych rodziców. Obie rodziny przyjaźniły się od dawna, a ich syna Dawida... Sergiusz znał od dzieciństwa. Gdyby nie fakt, że mieszkali w oddalonych od siebie dzielnicach, na pewno utrzymywałby z nim kontakt. Lubił Dawida, ponieważ razem się wychowywali. Jednak czas zabierany przez szkołę oraz odległość sprawiły, że ich znajomość się rozluźniła i zdezaktualizowała. Dobrze, ja pewnie będę w domu odparł Sergiusz. Gdy komputer się uruchomił, Usiadł do gry online. Z kilkoma kolegami z sojuszu umówił się na zsynchronizowany atak na Maksusia 91. Plan działania i najazd Sergiusza na ziemię rywala był prawdziwym majstersztykiem. Trzy ataki ofensywnym wojskiem na jeden cel. Każdy atak w odstępie jednej minuty od poprzedniego. Cała akcja potrwa trzy minuty plus trzy i pół godziny na przemarsz wojsk. Więc przeciwnik będzie miał mało czasu do namysłu i działania. Jednocześnie Sergiusz zainicjował kilka fałszywych ataków składających się ze słabych i nielicznych jednostek wojskowych na inne rejony przeciwnika, by go zdezorientować. Te fałszywe ataki także miały potrwać trzy i pół godziny i były podzielone na trzy grupy w odstępie jednominutowym. Tym sposobem Maxius 91 nie będzie wiedział, na którym celu skupia się główna armia Sergiusza i będzie miał do wyboru dwa warianty. Pierwszym wyjściem będzie przygotowanie obrony na wszystkich atakowanych obszarach, mając na względzie to, że rozdzielona obrona straci wiele na wartości i nie przetrwa głównego natarcia, ale choć trochę nadwyręży siły przeciwnika. Drugim wariantem, dość ryzykownym, będzie skupienie wojska obronnego w jednym miejscu, licząc na to, że to właśnie tam zaatakuje główna armia wroga. Jeśli nie trafi, wojska Sergiusza zastaną bezbronną ziemię. Doszczętnie ją ogołocą i spalą, zadając długotrwałe straty gospodarce. Należało również wziąć pod uwagę fakt, że graniczne ziemie były na pewno lepiej chronione niż te w centrum królestwa. Należało się też liczyć z pomocą z zewnątrz. Maxius 91 na pewno ma wielu sojuszników, którzy mu pomogą, więc atak może spełznąć na niczym, ale na pewno da mu dużo do myślenia. Jako że Sergiusz atakował ze swoimi sojusznikami, był to swego rodzaju pokaz siły i dowód, że w razie potrzeby Sergiusz i jego świta są solidarni i potrafią się o siebie troszczyć. Co czyni ich niepodzielnymi władcami okolicznych terytoriów? Sergiusz posłał wojska tak, by dotarły do celu za kwadrans 22. Dzięki temu Maxius 91 nie zyska 50% do obrony, które jest przyznawane obrońcom właśnie po drugiej a znane jest powszechnie jako bonus nocny. Gdy skończył, wszedł na gadu gadu i napisał do Michała. Miszcz Sergiusz 1821 Hej! Jesteś? Szczochu. 1821 44 No co jest? Miszcz Sergiusz 1821 59 Padniesz dzisiaj do mnie na Grańsko? XD? Szczochu? 18.22.12. No jasne. A o której? Miszcz, Sergiusz 18.22.21. Koło siódmej, bo jeszcze muszę zrobić zadanie na Polski. Szczochu? 18.22.29. Spoks. A co masz wolną chatę? Miszcz, Sergiusz 18.22.37. Tak. Szczochu, 18.22.45 Tu masz linka na zadanie domowe. Szczochu, osiemnaście dwadzieścia dwa pięćdziesiąt dwa. Romantyzm Szczochu, 18.23.01 Tu jest wszystko posegregowane. Miszcz Sergiusz 182311 sam bym znalazł, ale dzięki i do zobaczenia. trzy, 182318 ok bb ok, mam godzinę czasu na zadanie. Pomyślał Sergiusz i otworzył link podany przez Michała. Po krótkim przejrzeniu wybrał Teofila Lenartowicza gdyż spodobało mu się imię tego przedstawiciela polskiej literatury romantyzmu. Pisał jego nazwisko do przeglądarki internetowej i wszedł do Wikipedii oraz na stronę z życiorysem i informacjami o twórczości Lenartowicza. Skopiował część tekstu z Wikipedii, uzupełnił dane informacjami z innej strony internetowej i wkleił zdjęcie Teofila. Referat był gotowy do druku. Przed lekcją wystarczy to raz przeczytać i będzie dobrze. Ucieszył się Sergiusz. Nagle usłyszał głos matki. Sergiusz, my wychodzimy. Wstał i poszedł się z nimi pożegnać. Stali już ubrani w przedpokoju. Wrócimy późnym wieczorem, powiedziała matka. Co będziesz robił? Przyjdzie na chwilę Michał. A potem, nie wiem, chyba pójdę spać. Tylko nie siedź do późna, masz jutro szkoły. I zjedz kolację, w lodówce masz szynkę. Dobrze, no to na razie. Drzwi się zamknęły. Całkowita wolność i swoboda. Sergiusz wrócił przed komputer. Sprawdził pocztę i czekając na kolegę obejrzał kilka filmików na YouTube, dotyczących oczywiście gry którą aktualnie grał. Michał pojawił się równo o dziewiętnastej. Sergiusz wziął drugie krzesło, ustępując swoje obrotowe przyjacielowi i obaj zasiedli przed komputerem. To w co dzisiaj gramy? Zaczął Michał. Colin, FIFA czy Herosi? Może zrobimy trasę w Grecji? Potem jeden meczyk Barca na Real... I na końcu Herosi, na emce. Mamy czas tak do północy, więc zdążymy. Idealny plan. Z tym, że ja po dziesiątej muszę być w domu. No to Herosów zasejwujemy i dokończymy w weekend. Okej, okay, to odpalaj, Kolina. Zawołał Michał i klasnął w dłonie. Sergiusz cieszył się na wspólną grę z kolegą. I jeszcze z co najmniej dwóch godzin dodatkowego bezkarnego grania, po tym jak Michał już pójdzie do domu. Po chwili jego uwaga została całkowicie pochłonięta trasą wyścigową w Grecji. Po dwóch godzinach i trzech kwadransach chłopcy skończyli seans. Colin McRae Rally 04 skończył się sukcesem Michała. Sergiuszowi zabrakło do szczęścia dziewięćdziesiątych sekundy, bo wziął za ostro o jeden zakręt więcej niż kolega. FIFA 2009 także pogrążyła Sergiusza. Swoim ulubionym zespołem przegrał z FC Barceloną 3 do 4 Dopiero przy Heroes of Might and Magic 5 się zrehabilitował. Zdobył trzy miasta. A Michał wciąż gniótł się w swojej rodzinnej twierdzy. Armia demonów Sergiusza zmiotła ludzi, którym nie pomogli nawet kusznicy, balista i anioły mogące wskrzeszać jednostki poległe w bitwie. Sergiusz miał więcej doświadczenia oraz lepsze artefakty, które na przykład wzmacniały siłę rażenia czarów opartych na żywiole ognia. A wiadomo, że demony specjalizują się w tego typu atakach. Zadowoleni przyjaciele jeszcze przez chwilę wymieniali się uwagami co do sposobu gry i Michał wyszedł przed godziną dziesiątą. Sergiusz zamknął za nim drzwi i udał się kolejno do ubikacji, kuchni i łazienki. Podczas gry z Michałem nie odważył się skorzystać z toalety, bo pod jego nieobecność Michał mógłby przesłać sobie z jego konta surowce albo uczynić jakiś znaczący ruch, który zdezorientowałby lub zaskoczyłby Sergiusza w późniejszym etapie gry. kuchni przyrządził sobie kanapki z szynką, po czym wziął kąpiel. W łazience po raz kolejny zobaczył swojego miękkiego, dziewiczego wąsa. Obiecał sobie, że wnet się go pozbędzie. Już w piżamie Sergiusz sprawdził, jak powiodło się jego wojskom. Pełne zwycięstwo. Fałszywe wypady, jak było do przewidzenia, nie przetrwały. Ale główny atak, mimo że napotkał spory opór, przebił się przez wojska nieprzyjaciela już za drugim szturmem i doszczętnie splądrował oraz zniszczył zaatakowane terytorium. Sergiusz nawet nie starał się przejąć tego terenu, gdyż wiedział, że Maksjus 91 na drugi dzień je odbije. Definitywnie wyeliminował na wiele miesięcy terytorium oraz zrównał do zera jego wydolność i przydatność gospodarczą. Sergiusz nie lubił tego typu podbojów, ale było to jedynym sposobem, żeby pokazać rywalowi, że zadarł z niewłaściwą osobą. Sergiusz przeczytał informacje na forum. Sojusznicy odnieśli spektakularne zwycięstwo, a Maxius 91 dostał solidną nauczkę. Teraz Sergiusz z czystym sumieniem mógł oddać się światu fantazy, który otwierała przed nim rozpoczęta wczoraj gra. Skończył grać, gdy zaczęły boleć go oczy. Położył się spać i zanim zasnął, usłyszał, że wracają rodzice. Nie chciał, żeby zauważyli, że jeszcze nie śpi, więc udawał pogrążonego w głębokim śnie. Nie musiał długo udawać, gdyż sen szybko zmożył jego zmęczony umysł. Rozdział trzeci Był bardzo śpiący ale musiał wstać wcześniej, by sprawdzić, czy w ciągu nocy królestwo nie zostało zaatakowane. Zapalił nocną lampkę i włączył komputer. W międzyczasie poszedł do łazienki, gdzie umył twarz, zęby i przeczesał szczotką krótkie włosy. Wrócił do swojego pokoju i uruchomił przeglądarkę internetową. Przez zakładkę wszedł na swoje konto i... Tragedia. Maksjus, 91 dokonał zemsty. Cztery ataki na jego włości, z czego ostatni miał miejsce dwie godziny temu. Stracił wiele surowców. Boga się nie boi. Co za maniak. Nie śpi po nocach, żeby atakować o tak niespodziewanych porach? Psioczył pod nosem Sergiusz. Natychmiast przerzucił wojska w atakowany rejon i napisał na forum prośbę o pomoc. Musiał się śpieszyć, gdyż nie chciał się spóźnić do szkoły. Nie zdążył zrobić sobie śniadania, ale za to najprawdopodobniej ocalił sporo terytorium przed kolejną aneksją. Będzie musiał kupić sobie na śniadanie bułkę w szkolnym sklepiku. Jednak dobro królestwa było najważniejsze. Pobudzony adrenaliną, którą jego organizm zaczął produkować na widok wrogich wojsk, gracz ruszył edukować swój młody i przy okazji niedospany umysł. Przed szatni spotkał swojego rudowłosego przyjaciela. Sergiusz zastanawiał się, skąd właściwie wzięła się ksywa jego kumpla. Po kwadransie przypomniał sobie, że Michał w czasie zielonej szkoły zmoczył się w nocy. I gdy koledzy o tym się dowiedzieli, to już inaczej go nie nazywali do końca turnusu. Został szczochem. Z czasem przezwisko to tak spowszechniało, że traktowano je jak każdą inną ksywkę. Straciło swój pejoratywny wydźwięk. Do tego stopnia, że nawet mama Sergiusza tak zwracała się do kolegi syna. Zresztą, Sergiusz również miał przezwisko. Które było używane częściej niż jego imię. Imion używali tylko dorośli, nauczyciele i rodzice. Dla kolegów był serem, co było zmodyfikowanym skrótem imienia. Cześć, cześć. Co mamy pierwsze? spytał Michał. Chyba rele. Słuchaj, jutro jest kartkówka z matmy. Ehe. – Umiesz już coś? – Nie. A ty? – Też nie. Dziś się będę uczył. Chłopcy weszli do klasy. – Wyglądasz, jakbyś miał boreliozę – zaczepił Sergiusza kolega. – Wiesz, nie wyspałem się za dobrze. Chyba powinienem wcześniej chodzić spać, a nie grać po nocach – przyznał. – Postaraj się, bo wyglądasz marnie stwierdził Michał z poważną miną. W tym momencie do klasy wszedł ksiądz. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Przygotujmy się do modlitwy. Polecił kapłan i odwrócił się do krzyża wiszącego nad godłem Polski. Dzieci poszły za jego przykładem i w klasie rozbrzmiała wspólna modlitwa. Przez jednych traktowana serio, przez innych nieco mniej, a przez niektórych ignorowana. Po ojcze nasz i zdrowaś Mario uczniowie mogli usiąść. Ksiądz napisał temat lekcji, papierze na przestrzeni dziejów. Może będzie coś o antypapierzu? odezwał się Piotrek. Albo o papierzycy? dodała Klaudia. Pewnie skończy się na Janie Pawle II. – skonkludował Marcin. – Po części masz rację, Marcinie – odpowiedział ksiądz, słysząc ostatni komentarz uczniów. – Ale tylko po części. Kapłan wziął do ręki notatki i z namaszczeniem oznajmił – dziś poznamy papieży od świętego Jana do Benedykta XVI. Lata ich pontyfikatu i przyjęte przez nich imiona. Nie jest to może ciekawe, ale nigdy nie wiadomo, jaka wiedza może się człowiekowi przydać, w tym teatrum mundki. Na czarcie pazury. Michał naśladował księdza i jego patetyczny styl mowy. Po co nam uczyć się takich pierdół? Na posak najświętszej Marii Panny, dlaczego nie poszliśmy na etykę? żałował Sergiusz. Nacycki świętej Cecylii. Gdybyś poszedł na etykę, to nie dostałbyś dyplomu ukończenia katechizacji, mój bracie w Chrystusie, aby z tego miałbyś nieliche problemy przy jakimkolwiek kolejnym sakramencie. Na moje miejsce w niebie, czyli jeśli myślę o sakramencie małżeństwa, to nie mam wyboru, tylko muszę uczyć się dat panowania wszystkich papieży, którzy mieli swoje pięć minut? – Na brodę, Mahometa, nie inaczej – skonstatował Michał i oboje już z trudem powstrzymywali śmiech. Kapłan w tym czasie przerwał dyktowanie, a był już przypił się pierwszym. Cóż to rozprasza Waszą uwagę? Może obawa, że będziecie pisać do końca lekcji? Nie lękajcie się. Nie podyktuję Wam wszystkich dwustu sześćdziesięciu trzech papierzy. Wybrałem tylko dwudziestu najznakomitszych. A nie może nam ksiądz posłać tego na maila? Padło standardowe pytanie. Nie, odpowiedział kapłan ze stoickim spokojem. I poczciwym uśmiechem na twarzy. Proszę poczynić.